Pawła ręką, jest ono znakiem w każdym liście, tak pisze. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.